Scena czwarta. Też same Zbyszko. A to co? Hesia tańcząc. walk, cake walk, A co źle? Prawda, że jest we mnie materiał na szansę? Na dwie, nie na jedną. Hesia trumfująco. A co? Skąd ty to umiesz? Ignania mnie nauczyła. No wiesz, Ignania Olbrzycka. Jej brat ciągle w tynglach siedzi. Więc ją nauczył. A ona mnie. Zbyszko ironicznie. Myślałam, że cię twoja kucharka nauczyła. Ona? Przecież dopełnia twojej edukacji. Co znowu? Jak Boś kocham. Nie. Zbyszko z pasją. Jak to kłamie. Ech, tu wszyscy kłamię. Ale Boga to choć zostaw w spokoju. Ty przynajmniej. Znów się złościsz? A byłeś już jakiś lepszy. — No, Mela, jeszcze trochę. Powiedz, Zbyszko, czy dobrze, mój królu, tak? — tańczy. — Ależ nie, przegnij się trochę jeszcze. — Jak, jak? — tańczą oboje. — Jak dobrze, jak miło, jakby po powietrzu się latało.